Księga Moroniego. Rozdział pierwszy. Nefici, którzy nie wypierają się Chrystusa, zostają zabijani. Moroni pisze dla dobra Lamanitów w przyszłych czasach. Oto ja, Moroni, gdy zapisałem streszczenie dziejów Jeredów, przypuszczałem, że nie będę więcej pisał, ale nadal żyję i nie pokazuję się Lamanitom, aby mnie nie zgładzili. Albowiem walczą oni zaciekle między sobą i w swej nienawiści zabijają każdego nefite, który nie wypiera się Chrystusa. A ja, Moroni, nie wyprę się Chrystusa. Tułam się więc po kraju, starając się zachować swe życie. I napiszę teraz więcej, wbrew temu co zamierzałem, albowiem nie przypuszczałem, że będę mógł więcej pisać i może kiedyś, zgodnie z wolą Pana, będzie to miało wartość dla moich braci Lamanitów.